To są informacje Polskiego Radia 24. Atak z bronią w ręku na gali z Donaldem Trumpem są nowe informacje o sprawcy. Zerwane dachy, powalone drzewa, ze skutkami wichur walczą strażacy. Krecz i łzy, dramat i świątek Polka nie zagra już w turnieju w Madrycie. Minęła dziewiąta, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polscy dyplomaci i dziennikarze są cali i zdrowi. To komunikat szefa msz Radosława Sikorskiego po strzelaninie w Waszyngtonie. Strzały padły w jednym z hoteli w trakcie balu dziennikarzy z udziałem Donalda Trumpa. Prezydenta USA bezpiecznie wyprowadzili agenci Secret Service. Pozostali goście schowali się pod stołami, przy których wcześniej siedzieli. Wśród nich był korespondent Polskiego Radia. Jak mówi nam Marek Wałkuski, tuż po strzelaninie wszyscy byli w szoku. No na początku to był szok, więc pierwsza reakcja to była, czy wszyscy są ok, czy nikomu się nic nie stało. Większość z nas to byli dziennikarze, w związku z tym każdy chciał to zarejestrować. Filmowali, co się dzieje w sali. Ja również filmowałem, rozmawiałem z ambasadorem Bogdanem Klichem, który siedział właśnie ze mną przy stoliku. Jak zapytałem o jego wrażenie, to powiedział, że przypomniał mu się Afganistan. Dla mnie to wydało się szokujące, no ale jak powiedział, no tak on zareagował, kiedy usłyszał te strzały. Sprawca wtargnął do hotelu, w którym odbywała się gala, ale nie dostał się bezpośrednio do sali pełnej gości. Co o nim wiemy? Do sali próbował wtargnąć 31-letni mieszkaniec Kalifornii. Mężczyzna miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży. Są widoczne nagrania z kamery w tym hotelu, w holu tego hotelu, na którym widać, jak biegnie, jak strzelają do niego agenci Secret Service. Niejasne jest, czy on rzeczywiście oddostrzały, czy nie, czy tylko próbował się przedrzeć i kto był jego celem, tego nie wiemy. Według telewizji CNN napastnik Cole Thomas Allen, bo tak się nazywa, miał powiedzieć po zatrzymaniu, że jego celem byli przedstawiciele administracji Donalda Trumpa. Wiadomo też, że agresor miał wynajęty pokój w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gala. Prezydent USA podziękował i pogratulował służbom za skuteczną akcję. Po zarzutach jest areszt. To o sprawcy wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Teraz prokuratura szuka świadków wypadku. Szczegóły zna Jolanta Turkowska.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 Znamy już datę i miejsce pogrzebu Łukasza Litewki. Ostatnie pożegnanie polityka odbędzie się w środę w Sosnowcu. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Teraz wichury w Polsce i najnowsze dane strażaków. W związku z niebezpiecznym wiatrem od wczoraj mundurowi mieli prawie 700 interwencji. Dotyczyły one głównie wiatrołomów, uszkodzonych gałęzi, przewróconych drzew na drogach komunikacyjnych oraz sześć zdarzeń dotyczyło uszkodzonych dachów, przy czym te uszkodzenia były niewielkie, były to najczęściej pojedyncze elementy dachu, które zostały uszkodzone przez silny wiatr. Relacjonował rzecznik strażaków Wojciech Kralec. Najwięcej zgłoszeń trafiło do strażaków w nocy i wciąż napływają kolejne. Silny wiatr pozostanie z nami do wieczora, choć po południu powinien słabnąć. Aktualnie porywy osiągają do 90 km na godzinę. Na koniec pytamy o zdrowie i formę Igi Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Madrycie Polka skreczowała w meczu z Amerykanką Ann Lee. W trakcie trzeciego seta poprosiła o pomoc medyczną, ale ostatecznie nie mogła kontynuować gry. Później tłumaczyła to problemami zdrowotnymi. O Igę jestem raczej spokojny, mówi były wybitny tenisista Wojciech Fibak. Jedyną drogą, aby odzyskać pewność, ja tu mówię z moim 50-letnim doświadczeniem tenisowym, to są wygrane mecze. Ogólnie przydałoby się nawet na Majorce, aby rozegrała kilka spotkań sparringowych, nawet z cenisistami, z mężczyznami. Najlepiej to oczywiście wygrywać mecze, gdy się nie walczy o punkty, o te punkty WTA, bo one są najważniejsze. W tych pełnowymiarowych turniejach, no bo zawsze sparingi, pokazówki to jest coś innego, ale też na pewno to pomaga. Iga Świątek to aktualnie trzecia rakieta świata. To były informacje Polskiego Radia 24. Najwięcej słońca na zachodzie, na wschodzie niewielki deszcz, a w górach i na Podlasiu deszcz ze śniegiem. To pogodowy scenariusz na niedzielę. Zrobi się chłodniej, na północnym wschodzie dziś tylko 6 stopni. 11 stopni pokażą termometry w centrum, 14 na Dolnym Śląsku. Wciąż jest bardzo wietrznie, w porywach, jak już mówiliśmy, do 90 km na godzinę. Wiatr zacznie słabnąć w drugiej części dnia. Klimat. Silny wiatr sprawia jednak, że oddychamy czystym powietrzem. Jego jakość w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 56% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. Do 18 wskazane jest zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Klimat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 Już za moment 7 minut po godzinie dziewiątej i też za moment audycja na naszej antenie Portfel Seniora, a w niej m.in. o rozliczeniu PIT seniorów za 2025 rok. Ale to nie jedyna propozycja dla Państwa. Oczywiście po 9.30 w naszym studiu pojawi się pan Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku. I tutaj kilka tematów. Zaczniemy od strzałów na przyjęciu Donalda Trumpa dla korespondentów Białego Domu. Porozmawiamy o napięciach w Prawie i Sprawiedliwości, napięciach w koalicji rządzącej, o sondażach m.in. innymi dotyczących prezydenta Karola Nawrockiego, ale chociażby również o rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To wszystko przed nami. Portfel seniora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 seniorzy mogą z nich skorzystać. Oczywiście chodzi tutaj o rozliczenia za rok 2025. Moim gościem jest doradca podatkowy, pan Radosław Żuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Rozmawiałam już w jednej z wcześniejszych audycji właśnie też Portfel Seniora o ulgach na rehabilitację czy leki, z których seniorzy korzystają bardzo często. To są te ulgi, z których naprawdę często, chyba najczęściej korzystają. Ale nie są to ulgi jedyne. Osoby starsze także często na przykład modernizują swoje domy Miewają jest stare, tak? Wymagają te domy często ocieplenia albo na przykład wymiany okien. Drzwi wymieniają na takie energooszczędne. Czasem montują panele słoneczne. Wymieniają piece. Nawet często pojawiały się takie informacje, że trzynastki, czy trzynastki i czternastki przeznaczają na takie właśnie inwestycje, że sobie je odkładają. No to ja zapytam teraz, czy tu właśnie nie mogą też skorzystać z ulgi podatkowej. Wymieniłam kilka pozycji, czy w tych przypadkach mogą sobie je odliczyć? Polskie przepisy są akurat bogate w różnorakie ulgi. Tak. E, no i żadna z tych ulg, które pani redaktor wymieniła, nie wyklucza seniorów w, w możliwości ich rozliczania, nawet jeżeli senior byłby szczęśliwym rodzicem, to też ewentualnie mogłaby przygotować mu ulga na dziecko. Także tutaj mhm. wszystko zależy od danego przypadku. No dobrze, no to teraz po pokolejmy. Omówmy te przypadki, bo to jeżeli tak, ci tak. seniorzy chcą z tego skorzystać, to im to wyjaśnijmy. Mianowicie, tak po kolei, jak na przykład mówiłam, jeżeli chodzi o tą modernizację domu. Powiedzmy, jeżeli jest dom ocieplany, no ocieplany, potem tynkowany na nowo, czy to jest podstawa do ulgi? Mamy tę ulgę termomodernizacyjną już w Polsce na szczęście od wielu lat, więc tak. już tutaj ma, mamy praktykę odpowiednią. Przede wszystkim trzeba zacząć od tytułu prawnego, że musimy mieć tytuł prawny do, tego, do tej nieruchomości. Powinien to być tytuł właścicielski czy współwłasności. Mhm. No i tutaj jeżeli chodzi o kwestię też bardzo istotną, no też z tym się spotykamy w praktyce jako doradcy podatkowi, jeżeli chodzi o kwestię domu, to on powinien być już domem takim oddanym do użytkowania, bo też się czasami zdarzają osoby, seniorzy również, którzy postanawiają gdzieś się przeprowadzić, ten dom budują i właśnie wykorzystują różnego rodzaju materiały, które do tej ulgi się kwalifikują. No i tu się pojawia oczywiście problem związany potem z tego, czy faktycznie to, ta ulga przysługuje. Więc najlepiej to był dom po prostu już pozwoleniem na użytkowanie. No i jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie tutaj, które zostało zadane, to jak najbardziej, jeżeli chodzi o te materiały, które sprawiają, że, że dom więcej ciepła zatrzymuje, to ta to, to, to ulga będzie przysługiwała. Zgodnie z przepisami musimy dokonać takiego przedsięwzięcia modernizacyjnego, które właśnie ma na celu tą termomodernizację. No i tutaj wchodziła we wszelkie formy zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą czy na podgrzewanie chociażby wody użytkowej. Ulepszenia, które powodują mniejszą stratę energii, jeżeli chodzi o cieplne, jeżeli chodzi o, o dom, który posiadają podatnicy, w tym również oczywiście seniorzy. Też jest możliwa ulga w tym przypadku na całkowitą czy częściową zmianę źródeł energii, na źródła odnawialne lub zastosowanie jakiejś wysokosprawnej, technologii, która będzie by przeszkadzała też tą energię w sposób no bardziej ekologiczny. Także katalog jest dosyć szeroki, jeżeli chodzi o termowodernizację, ale oczywiście warto byłoby tutaj najpierw zweryfikować, czy, czy właśnie to będzie proces termomodernizacji, czy na pewno się kwalifikujemy do tego. Jasne, no czyli tak, tytuł właścicielski y, przyjmujemy, że jest. No i teraz ja tam wymieniłam na przykład to ocieplenie, to też pan wspomniał, ale jakbym jeszcze wymieniła na przykład tak już bardzo prosto, w sposób taki bardzo zrozumiały. Wymianę okien, wymianę drzwi, y, panele słoneczne, wymianę pieca na przykład, czasami wymianę też y, systemu y, y, wodnego, tak, takiego, który też by jakby był tutaj bardziej nowoczesny. Rozumiem, że to wszystkie, te, które wymieniłam, są podstawą do ulgi, bo są najczęstsze. Jak mhm. Tak, jak najbardziej. Oczywiście, gdyby ktoś miał tak. takie wątpliwości, to jest specjalne rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, w którym mamy katalog wymieniony. I ten katalog jest dosyć szeroki, mhm. jeżeli chodzi o materiały budowlane i ewentualnie usługi budowlane, no które właśnie. wchodzą w interes. Tak, tak, bo to tego... i materiały i usługi, prawda, będą podstawą? Tak, dokładnie, tak. tak. To mm -hmm. rozporządzenie jest takie dosyć jakby szeroko określone i ono określa, jako tu mogę przykłady podać chociażby pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i jest też między innymi stolarka okienna, drzwiowa tak. i wprost okna zostały wskazane, no, chociażby też dach może być również w ten sposób traktowany mm -hmm. jako skanawiającej się do tej ulgi. Jasne. E, no dobrze, ale potrzebne nam są do tego dowody, tak? W podatkach potrzebne są dowody. Co to powinno być? E, oczywiście ta, ta twara dowodowa na nas będzie spoczywała. No, tak. Tu zależy wszystko od naszego kontrahentu, tego, który wykonywał te, te prace. Czy my kupujemy materiały, czy kupuje materiały firma, która nam wykonuje tę pracę. No, oczywiście najlepiej jest, jeżeli jedną mamy fakturę, to, to samych usług budowanych i w ramach tych usług już byłyby zużyte te materiały, natomiast gdybyśmy sami kupowali, to często jest tańsze i sami też modernizowali, to w tym przypadku tu oczywiście będą potrzebne dowody zakupu, takie jak chociażby faktury, które wskazują. Tak, że to my jesteśmy stroną tutaj tej, tej transakcji, oczywiście z imienia i nazwiska, tak żeby to nie budziło potem wątpliwości. Że faktycznie my ponieśliśmy tu wydatki na to, żeby skorzystać z tej unii. A w tym pierwszym przypadku to jest faktura od wykonawcy, rozumiem, z 8% VAT-em, dlatego to jest korzystniejsze, Pan powiedział. Tak, dokładnie. Tutaj możemy jakby skorzystać na tym, że te materiały są objęte VAT-em 23%, do którego nie odliczymy jako osoba nieprowadząca działalności tak. gospodarczej, a ten, który takie prace wykonuje, jak kupuje te materiały, to VAT odlicza i dzięki temu czasami troszkę absurdalnie, ta cena jest niższa, jeżeli wybierzemy sobie z montażem na przykład okna, niż te okna bez montażu. Mhm. E, bo tu kwestia właśnie tej różnicy między VAT-em 23 a VAT-em 8%. Mhm. No ale ta faktura musi być. Ja dlatego tak dopytuję o tę fakturę, bo często e, no niestety w budowlance tak zwanej jest tak, że coś jest bez faktury, no więc trzeba o tym pamiętać, że wtedy nie ma tego odliczenia w podatku, więc warto na to zwracać e, uwagę. Czasami się po prostu nie opłaci, no tam parę groszy taniej. No ale tam jest jeszcze jeden taki warunek, prawda, i żebyśmy o nim powiedzieli, bo seniorom może po prostu nie starczyć dochodu w danym roku, na przykład, żeby sobie odliczyć e, kilka takich e, inwestycji, na przykład jednocześnie wymienią okna, wymienią drzwi, wymienią piec, a mogą mieć oszczędności po prostu. Ten, tych pieniędzy nie muszą znikąd, nie wiem, dostać, zdobyć, czy jakoś defraudować, tylko po prostu mieli oszczędności i teraz na to to wydają. Ale z odliczeniem w podatku tak nie będzie, jeżeli im dochodu z danego roku na to po prostu nie wystarczy. To jak to wtedy? Wyjaśnijmy. No tak, w tej sytuacji faktycznie tutaj przepis przejduje, że mamy po pierwsze limit, jeżeli chodzi o te wydatki, to jest limit 53 tysięcy złotych. Tak. No i tutaj wiadomo, że nie, nie odzyskamy więcej niż, niż te nasze dochody, które, które mamy I, i gdyby tak się zadziało, no, że już nie pozwala nam w tym roku ten nasz dochód, żeby to dokonać tego pomniejszenia, to zgodnie z przepisami takie przedsięwzięcie możemy w okresie trzech lat realizować w trzech kolejnych latach e, no i w tym przypadku no to chyba mm, taki jedyny pomysł jakby można było dokonać okay. Takiego rozliczenia, żeby nam nie przekładał po prostu ta kwota wydatkowana na tą ulgę? Dokładnie tak. No to teraz jeszcze chciałabym zapytać o kredyty mieszkaniowe. To kiedyś było bardzo popularne, jeżeli chodzi o, o, o ulgi w po, podatku dochodowym od osób fizycznych. No już nie do końca tak jest, ale e, seniorzy przecież też mogą mieć kredyty. No Czasami bierzemy te kredyty na 50 lat i stajemy się po prostu po drodze seniorami, zanim kredyt spłacimy. E, czy je, jeszcze jakieś ulgi w tym zakresie obowiązują? Czy one do dotyczą tego pierwszego mieszkania, czy nie? Czy są jakieś ulgi związane z kredytami mieszkaniowymi? No jeżeli chodzi o tak zwaną ulgę odsetkową, to w Polsce ona ma dosyć długą historię. Badaję, że od 2007 roku ustawodawca wprowadził ten typ ulgi i tu, co jest istotne, jeżeli my to prawo do tej ulgi nabyliśmy, to w tym przypadku mamy to prawo do tej ulgi w ramach tzw. praw nabytych, czyli ta ulga odsetkowa może być przez państwa w dalszym ciągu kontynuowana w myśl tych zasad, które obowiązywały przed rokiem 2007 i tutaj dzięki temu mamy prawo, żeby tą ulgę właśnie jeszcze, jeszcze z nich skorzystać, jeżeli wpłacamy kredyt mieszkaniowy czy kredyt zaciągnięty na spłatę innego kredytu mieszkaniowego. Także te prawa do tej ulgi odsetkowej jeszcze będziemy posiadali, tylko Przepisy przejdują, że no to, to prawo wygaśnie ostatecznie z dniem 31 grudnia 2027 roku i tutaj trzeba na pewno byłoby o tym również pamiętać. Jasne, już dłużej nie będzie, nie będzie tej ulgi. To bardzo ważna, bardzo ważna uwaga. Często także jest tak, że seniorzy na przykład sprzedają swoje zbyt duże już dla nich mieszkania i kupują mniejsze, które jednak trzeba urządzić, na przykład kupić sprzęty, urządzenia, zrobić remont zabudowy. Jak w takim wygląda w wypadku kwestia ulgi w PIT? Ja wiem, że troszkę mówimy o innej kwestii w tym momencie, ale chcę, chciałabym to uporządkować rozmawiając o kwestiach mieszkaniowych. To jest tak zwana ulga mieszkaniowa. Powiedzmy o niej. Ustawodawca jakby tutaj dbając również o to, żebyśmy nie rozliczali podatku związanego ze sprzedażą mhm. nieruchomości, bo seniorzy właśnie często zmieniają nieruchomości. Na mniejsze, tak. Tak, na mniejsze. No wprowadził taką ulgę już też wiele lat temu, która wskazuje na to, że w ciągu trzech lat wydamy kwotę którą zarobiliśmy, tak można powiedzieć, przy sprzedaży tego naszego... Bo tu zaznaczmy może to bardzo wyraźnie, że tu chodzi, tak. iż ten podatek, on wynosi 19%, tak. płaci się tylko od różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, czyli od tego naszego zarobku właśnie, prawda? Dokładnie tak. To jest dochód. Jeszcze zaznaczmy kolejną bardzo ważną rzecz, że podatek ewentualnie wchodzi w grę gdyby nie minął czas pięciu lat liczonych od końca momentu, kiedy tak. m, dokonaliśmy nabycia na przykład lokalu, czy tak. gruntu, na którym postawiliśmy dom. Mhm. I to na pewno jest bardzo ważne. I też pamiętajmy o tym, że przepisy na korzyść się nas wszystkich zmieniły, że gdybyśmy odziedziczyli taką nieruchomość, to okres m, posiadania tej nieruchomości przez podkodawcę też jest zliczany do okresu pięcioletniego. I on też może przesądzić, że w ogóle nie trzeba z żadnej ulgi tutaj korzystać, gdyż po prostu podatku nie będzie. Uh -huh, Natomiast yes. gdyby był ten przypadek, przykładowo sprzedaliśmy za milion złotych mieszkanie i kupiliśmy za 600 tysięcy mniejsze mieszkanie, czyli mamy dochód 400 tysięcy złotych, no to te 400 tysięcy złotych możemy wydać na nasze cele mieszkaniowe, przeznaczając to na, na zakup innego lokum, przeznaczając na jakiś remont, modernizację e, dotyczącą e, mieszkania domu, w którym będziemy po prostu zamieszkiwali. Mamy na to trzy lata pamiętam. Jasne, liczy od końca roku, w którym że tak powiem zarobiliśmy, czyli kiedy sprzedaliśmy to okay. mieszkanie liczone, czyli tak. mhm, dobrze. A teraz jest takie pytanie jeszcze może precyzujące, bo, bo to też się pojawia. Czy to jest tak, że ta kwota, którą musimy wydać na przykład na remont, to jest kwota tego zarobku brana pod uwagę, czy tylko 19% podatku? Nie, to jest kwota zarobku, prawda? Tak, kwota zarobku to jest kwota dochodu mhm. i pamiętajmy, że gdyby się okazało, że nie, nie udało się wydać tej kwoty, tak. tego, tego zarobku, tego naszego dochodu, z tego tytułu, to w tej sytuacji płacimy podatek wyłącznie od kwoty niewydatkowanej. Uh -huh. Czyli wracając do tego mojego przykładu, załóżmy, że na te nasze prace remontowe wydaliśmy modernizacyjne, bo mieliśmy jeszcze jakiś inny, załóżmy lokal, a sprzedaliśmy ten jeden, został nam jeden i wydaliśmy na przykład 300 tysięcy, to te 100 tysięcy będzie podatkowane, tak jak pani redaktor mówi, podatkiem 19 czyli zapłacimy w tej sytuacji 19 tysięcy, a nie zapłacimy od 400 tysięcy 19%. Jasne. Ale powiedział pan jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, myślę, w tej kwestii, o której należy powiedzieć. Rozumiem, że to się zmieniło od 2026 roku, tak? że jeżeli mieszkanie mamy odziedziczone, to, to liczy się również okres osoby, która była naszym spadkodawcą, tak? która tym mieszkaniem władała. Że jeżeli władała nim dłużej niż 5 lat, to wtedy podatku nie ma. Tak od 2026 roku to się zmieniło? To zmieniło się od 2021 roku. Nawet. Tak jest. Dobrze, a druga sytuacja, bo ta jest ciekawa. Czy również dotyczy to sytuacji, kiedy to mieszkanie lub jego część otrzymaliśmy w darowiźnie? Liczy się też okres, którym dysponowała osoba, która nam darowała to mieszkanie, czy nie? Niestety ten okres się nie liczy akurat prowadzę kilka takich spraw właśnie z darowiznami związanymi nawet pomiędzy małżonkami. To jest, no tak, w pierwszej grupie. Ten... Tak jest. no Są przypadki, że my mieliśmy na przykład oddzielną własność małżonków przed zawarciem małżeństwa i teraz, żeby sprawę majątkową uporządkować, czasami dzieje się tak, że jest dokonywana dorowizna na przykład lokalu jakiegoś do wspólnego majątku, czy do majątku małżonki i gdyby dokonano sprzedaży w ciągu kró krótszego czasu niż ten okres pięciu lat, tak. no tak niestety trzeba będzie tutaj opłatkować. To no chyba, że skorzystamy właśnie z tej ulgi mieszkaniowej. No tak, rozumiem. To w przypadku seniorów ma spore znaczenie, bo, bo mogą na przykład chcieć darować to załóżmy wnuczkom, tak? To też jest dosyć e, taka sytuacja, bym powiedziała, no bliska, tak? I realnie występująca. No i wtedy dlatego to może mieć znaczenie. No to teraz przejdźmy jeszcze do kolejnej ulgi. E, chciałam zapytać o tak zwaną ulgę dla powracających z zagranicy. Jest to całkiem spora grupa seniorów, która decyduje się na powrócić po prostu na emeryturę do kraju. Na przykład przez lata pracowali za granicą w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych takich przypadków jest sporo. Przepisy przewidują w takim przypadku ulgi. Jest taki minimalny okres mieszkania i pracy za granicą, potem powrót na stałe do Polski. No i wtedy mówimy o zerowym picie. No ale powiedzmy jak to konkretnie wygląda. Wyjaśnijmy to. Tutaj trzeba spełnić faktycznie kilka wymogów, żeby z tej ugi można było skorzystać, bo tutaj przypomnijmy wszystkim państwu, że zwolnienie to byłaby ta kwota kiedyś tam progu poradkowego, czyli 85 528 zł, więc to nie jest tak, że całego, że ten PIT w ogóle nie będzie płacony w Polsce, więc tutaj ta, ta kwota jest istotna, a nie, nie jakby cała, trzeba całe nasze przychody. Mhm. No i pamiętajmy, że jeżeli chodzi o te warunki, to tutaj faktycznie trzeba wykazać, że zamieszkawaliśmy poza terytorium kraju przez trzy lata kalendarzowe, które poprzedzają bezpośrednio rok, w którym dzieliliśmy miejsce zamieszkania na terytorium kraju. No i tutaj też pamiętajmy, że tą ulgę możemy rozliczać przez cztery lata, Czyli w każdym z tych czterech lat mamy ten limit właśnie z 85 528 zł. Ta kwota będzie tą właśnie kwotą zwolnioną z opodatkowania podatkiem PiS w Polsce. No to jeszcze dopytam o ten y, okres tutaj, y, jeżeli chodzi o ten okres czteroletni dla rozliczenia. To mają być lata następujące po sobie i właśnie licząc od roku, w którym podatnik przeniósł do Polski swoje miejsce zamieszkania, czy od początku roku następnego, bo tak może na przykładzie wrócił na przykład 1 lipca 2025 okay. roku, to od kiedy się ten termin liczy? Czy sam to podatnik wybiera, jak chce zastosować tę ulgę? Od czego to zależy? To sam podatnik wybiera. Przepis wskazuje na, na to, że to jest albo, czyli podatnik tutaj decyduje, czy ten, już ten rok bierze pod uwagę, kiedy przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, czy to czyni od roku następnego. Często się bardziej opłaca się tego roku następnego, mhm. gdyż cały rok tych dochodów będzie no, często skutkował wyższym prostu dochodem i dzięki temu to zwolnienie będzie bardziej efektywne. Dobrze. A czy jest limit przychodów uprawniających do zerowego PITu dla tych powracających? Jeżeli chodzi o kwestię limitu przychodów, to A. ja nie kojarzę, żeby był limit przychodów, tylko mamy ten limit jakby tej ulgi 85 mhm. no 528 zł. Mhm. Natomiast tu nie wykluczono, że to mogą być osoby, które no, bardzo dobrze zarabiają Jasne. w Polsce. Bo chodziło o to, żeby po prostu zachęcić osoby, no żeby do Polski wracały. Mhm. E, a ty, tak się jeszcze zastanawiam nad powracającymi emerytami. Jak to będzie w ich przypadku? Gdyby na przykład w Polsce zdecydowali się jeszcze dorabiać i pracować, to wtedy jakoś stracą tę ulgę? No bo będą mieli tutaj jakiś przychód wtedy. Czy tylko od niego będą płacić? Jak to będzie wyglądało? No tutaj, jeżeli chodzi o ulgę, to przepisy w ogóle milczą na temat wpływu tej sytuacji na, na, na ulgę, więc ja myślę, że jak najbardziej będą mogli z tej ulgi skorzystać. Więc taki powrót będzie w pełni opłacalny, gdyż będą mogli zarobkować bez Płacenia podatku przynajmniej do tej kwoty 85 528 zł. Jasne, gdyby dopiero przekroczyli, to, to dopiero tutaj będzie sytuacja tak, tak? wyglądała inaczej. No to jeszcze chciałam przypomnieć o takiej jednej rzeczy, żebyśmy może przypomnieli o tym, jaki jest termin rozliczeń, jakie będą konsekwencje, kiedy ktoś nie zdąży w terminie. Albo zaakceptować rozliczenia na stronie podatki.gov.pl tak, tak powiem, albo złożyć dokumentu w Urzędzie Skarbowym, no bo rozwiązania też mogą być różne. Jakie tu będą skutki. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to na przykład jeżeli naszym jedynym tytułem przychodów jest emerytura, to w tej sytuacji ZUS sam składa PIT 11 i na tej podstawie jest wypełniane automatycznie przez e Urząd Skarbowy, przez e -PIT, aplikację, e PIT e pit roczny. Takiej osoby, i w tej sytuacji, tak samo jeżeli naszym tytułem jest umowa o pracę, umowa o zlecenia, czyli to wszelkie sytuacje, gdzie mamy podmiot, który jest płatnikiem, który potrąca z naszego wynagrodzenia podatek, to tutaj jest to przygotowywane potem na stronie e PIT, wymaga taki PIT naszej akceptacji, gdybyśmy chcieli coś w nim zmienić. Po no prostu. właśnie z jakiejś ulgi skorzystać, być może jakąś dorowiznę przekazaliśmy, to jeżeli chcemy to zmienić, no to trzeba się byłoby właśnie albo zalogować na stronę PID i zmienić, albo też złożyć taki PIT już w formie tej tradycyjnej z tymi danymi, które chcemy, żeby zostały zmienione, na przykład z jakąś ulgą. No i też pamiętajmy o tym, że gdyby nasze jedyne przychody były te przychody, były przychody które są Zadeklarowane już przez płatników, no to nie musimy jakiegoś Pita, jeżeli ktoś nie ma ochoty z żadnych uluk skorzystać, składać, gdyż ten PIT niezakceptowany staje się jakby przez milczącą akceptację uznanego tak. złożony. Tak, ale ja chciałam może trochę, może doprecyzuję trochę jeszcze to moje pytanie, że chodzi mi, chodziło mi trochę o taką sytuację, w której ktoś chce skorzystać z tej ulgi, ma do niej podstawy, któryś chociażby z punktów, o których żeśmy powiedzieli, nie, ale nie zrobił tego w terminie. E, to czy ta, to, że tak powiem, możliwość tego odliczenia i definitywnie przepada? Czy może to zrobić po terminie, na przykład wyrażając ów czynny żal? W większości ulg jak najbardziej można skorzystać z korekty zeznania rocznego, poprzez korektę wykazać taką ulgę. Mhm. Załóżmy, jeżeli nie skorzystalibyśmy... To nawet żal z... czynny jest niepotrzebne w tym przypadku, Tak, Dokładnie. Mhm. Sama korekta już powoduje, że, że jest to czynnym żalem. Więc ja uważam, że nawet jeżeli ktoś po wysłuchaniu naszych słów stwierdzi, że o faktycznie mógł skorzystać, czy z Lugi termomedycyjnej, czy może z jeszcze jakiejś o której będziemy mówili, to, to proszę bardzo, jak najbardziej ta korekta tego zeznania jest możliwa w takim czasie, dopóki się nie przedawnił podatek, czyli to jest 5 lat od końca roku, w którym to zostało to rozliczenie złożone, więc tutaj mamy tego troszkę czasu, żeby ewentualnie dojść do, takiego, do takiej refleksji, że jeszcze mog, mog, mogliśmy się korzystnie z fiskusem rozliczyć. Jasne. Tutaj rozumiem, że liczymy rok, w tej chwili mamy 26 i ten rok bierze się pod uwagę, czyli liczymy 27, 8, 9, 30 i 31. Jak najbardziej tak. Bardzo dużo rzeczywiście jest na to czasu, czyli jeżeli ktoś nie skorzystał z ulgi, a usłyszał, że może to zrobić, no to rzeczywiście warto o tym pamiętać. Być może też do w stosunku do lat ubiegłych, bo też jeszcze, jeśli 5 lat nie minęło, prawda? To takie korekty dokonać, rozumiem, może. Jak najbardziej, chociażby temu modernizacyjny, często się to spotyka, że właśnie. ktoś nawet nie wiedział, że ma takie prawo, a uzyskał taką wiedzę i to może skutkować właśnie taką korektą która powinna być uznana za zaakceptowaną. Mhm. I dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doradca podatkowy Radosław Żółk był naszym gościem. Dziękuję panu, a ja zapraszam na kolejną audycję portfel seniora za tydzień. Do usłyszenia. Portfel seniora. Ogłoszenie społeczne.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 Autopromocja. 18. Europejski Kongres Gospodarczy i temat, który mocno rozgrzewa wyobraźnię ekonomistów. Jaka przyszłość czeka Górny Śląsk i Zagłębie? Czy ten region może przyciągać kolejnych inwestorów, na przykład na tereny poprzemysłowe? O tym porozmawiamy z naszym gościem, panem Andrzejem Zabieglińskim, prezesem katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo extra. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24 mamy 32 minuty po godzinie 9. Gość Polskiego Radia 24 a w naszym studiu jest pan Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku. Dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy od wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych, więc za ocean się przenosimy. Tam uzbrojony napastnik wtargnął do hotelu Hilton w Waszyngtonie podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, w której uczestniczył prezydent Donald Trump, ale nie tylko prezydent Donald Trump, była jego małżonka, byli przedstawiciele administracji Białego Domu. Na szczęście obyło się bez ofiar, ujęto sprawcę, Agent Secret Service, jeden z agentów został ranny, ale możemy powiedzieć, że służby tutaj zadziałały w odpowiedni sposób. Natomiast ja się zastanawiam, bo też jest to już interpretowane jako kolejny zamach na prezydenta Donalda Trumpa, czy w ogóle przedstawicieli administracji Białego Domu. I o ile się nie mylę, to trzecia taka próba w przypadku Donalda Trumpa by była. I też jak się nie mylę, często tego typu wydarzenia są po prostu później politycznie wykorzystywane. Oczywiście, ale pamiętajmy, że Trump jest e, no, prezydentem niezwykle kontrowersyjnym. To znaczy, nie pamiętamy może już bo być może w historii Stanów Zjednoczonych no byli, no przecież nawet wiemy, że Lincoln został zamordowany no i jakby jego wybór doprowadził do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, więc nie, ciężko powiedzieć, że jest najbardziej kontrowersyjnym, ale jeżeli, się chodzi na o nasz, jeżeli chodzi o naszą e, pamięć, to prawdopodobnie nie było bardziej kontrowersyjnego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, odkąd e, żyjemy, czy właściwie nasi ojcowie, czy nasi dziadkowie, więc jak patrzymy sobie na e, te poczynania Trumpa, na to, co tam się wyprawia i na scenie wewnętrznej, i na scenie międzynarodowej no, za jego sprawą, no to trudno się też dziwić, że co jakiś czas yy, pewni ludzie, no nie do końca no umówmy się, przeważnie nie do końca stabilni psychicznie, szukają za broń no i pędzą do tego białego domu yy, no, z różnych stanów. No i ter do, do Waszyngtonu z różnych stanów, no i dochodzi do różnego rodzaju zamachów. Zresztą pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest przede wszystkim bardzo, bardzo duży kraj. To jest bardzo duży kraj, w którym ma Mamy te e, prawie 400 czy tam w okolicach 400 milionów mieszkańców i teraz wśród tych mieszkańców, nawet jakbyśmy popatrzyli sobie, że osoby no, niestabilne czy chore psychiczne to, są, to jest zwykle 1-2%, to to i tak są dzikie ilości, to są miliony osób. I e, fakt, że jakby w tym momencie nawet można powiedzieć, że tych zamachów i biorąc pod uwagę emocje, jakie Trump wywołuje w Stanach Zjednoczonych, to i tak jest relatywnie mało. Na dokładne wyjaśnienie tej sprawy musimy na pewno tutaj poczekać, choć cały czas pojawiają się też nowe informacje. A propos samego sprawcy, wiemy, że 31 lat, wiemy, że z Kalifornii, no ale tutaj dalsze kroki będą na pewno służby podejmowały w celu dokładnego wyjaśnienia i przede wszystkim zbadania też tego mężczyzny. Ale zastanawia mnie też to, w jaki sposób tego typu sytuacje, tego typu zdarzenia bardzo ekstremalne mogą wpłynąć właśnie na wizerunek polityka? To znaczy ja mam takie wrażenie, że Trump już przekroczył ten moment, w którym cokolwiek jest w stanie e, wpłynąć na jego wizerunek wśród... E, te, bo. Może tak, jeżeli chodzi o zwykłych polityków, to przeżycie takiego, takiej sytuacji zwykle sprawia, że ludzie o wiele bardziej, o, o wiele większą sympatią na tego polityka patrzą. No, ja wejdę tak. w słowo, bo była ta sytuacja, ten zamach, gdzie został raniony w ucho tak, Donald tak. Trump w kampanii. I to wydawało się jednym z takich elementów, które zdecydowanie na korzyść Donalda Trumpa tę kampanię mhm. zmieniły. Jasne. ja się tutaj zgadzam. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to jego pierwsza prezydentura właściwie do samej końcówki, dlatego, że końcówka była troszeczkę inna. To już były te no, wejście na troszeczkę inne fale. Natomiast jego pierwsza prezydentura nie była aż tak e, dotkliwa dla Amerykanów, jak przepowiadali różnego rodzaju e, eksperci medialni. Tam nie było żadnego dużego kryzysu, nie było żadnej e, wojny, które zresztą i Obama, i Bushowie wcześniej zaliczali. Natomiast z drugiej strony e, ta prezydentura teraz jest znacznie bardziej kontrowersyjna, jest znacznie bardziej wojownicza i też z drugiej strony znacznie bardziej polaryzuje Amerykanów, co też widać w e, różnego rodzaju sondażach i jakby tutaj opinii publicznej. I teraz jest taka cienka granica pomiędzy tym, że mamy polityka, na którego jest zamach i sobie myślimy okej, okay, dobrze, no on jest biedny, bo tutaj przeciwnicy polityczni, czy tam jacyś dziwni ludzie próbują go wykończyć. A z drugiej strony polityka, gdzie już zaczynamy sobie myśleć, Jezus Maria już mu się należy, niech ktoś coś z tym zrobi. I mam wrażenie, że w stosunku do bardzo wielu osób, Trump przekroczył tę linię. I co wtedy następuje? Ano następuje jakby w społeczeństwie wybuch sympatii, ale nie do tego polityka, tylko do osoby, która dopuściła się zamachu. I w Stanach Zjednoczonych był już taki wypadek, gdzie e, już nie pamiętam, jak ten pan się nazywa, ale ten, który zamordował prezesa banku i stał się de facto przez pewien czas bożyszczem takie, no przynajmniej części Amerykanów. Prezesa Amerykanu. banku czy firmy ubezpieczeniowej? Prezesa firmy ubezpieczeniowej, tak. tak przepraszam tak, tak, za przejęzyczenie. Tak. Tutaj. No ale mieliśmy jakby sytuację, gdzie ten pan do dzisiaj ma strony po i portale poświęcone sobie czy różnego rodzaju fanpage e na Facebooku, no z grubsza dlatego, że zamordował, e, czy tam, no jest podejrzewany, bo ciągle chyba nie został skazany o zamordowanie prezesa dużej firmy. Kolejny temat przed nami. Rozmawialiśmy o prezydencie Stanów Zjednoczonych, to porozmawiamy teraz o prezydencie Polski, Karol Nawrocki. W ostatnim czasie wydaje mi się, że łatwo nie ma, jeżeli chodzi o różnego rodzaju decyzje, czy sytuacje, z którymi musi się mierzyć i on sami Pałac Prezydencki. No ale zacznijmy od dość ciekawego sondażu, który ukazał się w sobotę, United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Możemy zobaczyć, że tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyniki dotyczące tego sondażu, no to możemy wskazać, że działania prezydenta dzielą naszych rodaków. 47% badanych ocenia jego dotychczasową prezydenturę pozytywnie, negatywnie 49,5% badanych i to też ma związek z kwestiami politycznymi, no bo tutaj mhm. raczej decydowały sympatie polityczne. Możemy się domyślać, że zwolennicy, zwolennicy czy Prawa i Sprawiedliwości, czy obu konfederacji raczej pozytywnie oceniają prezydenta Karola Nowrockiego, a zwolennicy obecnie rządzącej koalicji wręcz przeciwnie. Co pokazuje nam ten wynik? Mhm. No ten wynik, to co co Pan powiedział, pokazuje nam bardzo głęboką polaryzację, i to jest polaryzacja taka, może nawet nie wiem, czy ona jest bardzo, bardzo głęboka, bo pamiętajmy, że duża część tych osób, które się tak deklarują, tak naprawdę e, poglądy ma dosyć letnie, co to znaczy, jeżeli my patrzymy sobie na rozkład takich poglądów w to takich bardzo, bardzo, powiedzielibyśmy, hardkorowych e, zwolenników platformy i bardzo, bardzo hardkorowych zwolenników, PiSu, czy Konfederacji, wcale nie jest w społeczeństwie e, tak dużo. Natomiast oczywiście jest tak, że więc, e, że oni doprowadzili do pewnego rodzaju takiego jednak spolaryzowania, bo popatrzmy sobie, że te, że właściwie mamy podział na dwie połówki, no bo 47 czy 49, to, to nie są takie podziały, żebyśmy mieli, nie wiem, 60 do 30. No to to jest, to widzimy, że mamy dominację. A tutaj ten podział na połówki wychodzi tak e, ciekawie, że nie wiem, no, za tydzień może być e, sondaż, w którym będzie dokładnie odwrotnie i tak dalej. Natomiast my wiemy z grubsza, że tak naprawdę ta polaryzacja jest. Ona dotyczy jakichś powiedzmy 30 czy 20% społeczeństwa w stopniu znacznym, natomiast pozostałych jednak w stopniu takim, że, jed, że wolą się dystansować, czy z różnych powodów wolą się identyfikować z tą drugą stroną. I e, problem jest taki, że coraz trudniej jest siłą polityczną przeciągać e, osoby, przynajmniej tym starym siłą polityczną. A dlaczego? A dlatego, dlaczego mówię, że starym? Bo ciągle ja mam wrażenie, że jutro czy pojutrze może się pojawić w Polsce partia czy polityk, który zacznie troszeczkę ogniskować ludzi wokół siebie, albo wokół jakiejś idei. I nagle się okaże, że ten podział e, pis Platforma, który umówmy się, jest troszeczkę e, naciągany i głównie zbudowany na animozjach osobistych Kaczyńskiego, Tuska, a potem ludzi, którzy, których reprezentują, no bo oczywiście emocje wzbudza Czarnek, emocje wzbudza e, nie wiem, na przykład właśnie e, prezydent Nawrocki, ale emocje po drugiej stronie również e, wzbudza minister Żurek. Też bardzo, bardzo mocno u tej drugiej strony. Więc no jak tak, sobie ale... popatrzymy, to, e, to i te emocje tak na dobrą sprawę, Polacy się jakby tutaj wzburzają, źle oceniają, ale tak na dobrą sprawę... No z tej dyskusji niewiele wynika, jakbyśmy sobie popatrzyli. Z drugiej strony, ja tak się zastanawiam, że jednak ten podział cały czas e, trwa i e, cały czas e, dość dobrze się mają i koalicja obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość. A mówię o tym dlatego, że wspomina pan też o tym ugrupowaniu, czy o człowieku, który się w polityce pojawi mm -hmm. i gdzieś... E, znaczy Może się pojawić, ale... Mieliśmy w ostatnich latach przykłady właśnie... No, takiej próby przynajmniej e, przełamania tego duopolu w naszej polityce. No nie wiem, ruch Palikota możemy wymienić. Możemy wymienić ruch Pawła Kukiza. E, Przede wszystkim Szymon Hołownia. Szymon mhm. Hołownia Polska 2050. Nowoczesna też na samym początku miała być takim ugrupowaniem, które miało coś tutaj przełamać. Dlaczego za każdym razem, kiedy taka nowa siła polityczna się pojawiała, no to nie za bardzo ostatecznie wychodziło? E, nie za każdym razem, bo jakbyśmy popatrzyli sobie na historię PiSu i, i... Platformy Obywatelskiej, to to były właśnie siły polityczne, które pojawiły się w odpowiednim czasie i to zagrało. Bo to był czas, e, mało osób pamięta, ale to był czas afery Rywina, czy to był czas wcześniej, cztery lata wcześniej rozkładu e, AWS-u, który też jakby tutaj e, toczony przez wojny wewnętrzne, no jakby rozpadł się. I teraz jak patrzymy sobie, to były momenty, są momenty jakby w historii, kiedy właściwa partia, czy właściwe partie są w stanie rozłożyć ten system no, widzimy to na Węgrzech chociażby przez ostatnie pół roku. Natomiast w tym momencie jakby jeżeli to się no, nie pojawi, a no, może się pojawić, może się nie pojawić, no, ciężko powiedzieć. Na pewno konfederacje, żadna z konfederacji tą siłą nie będzie, bo konfederacje są jeszcze bardziej polaryzujące dla Polaków niż, yy, no, niż aktualny yy, jakby ten duopol. Yy, z drugiej strony no, też na lewo od Platformy Obywatelskiej też nie widać na razie siły, która by tutaj yy, w jakiś sposób była w stanie konkurować. Co ciekawe, wbrew pozorom wcale nie musi być tak, że to będzie właśnie coś z centrum, bo przykład Węgier pokazuje, że jakby koalicja wcześniej, parę lat wcześniej, koalicja wszystkich sił pro-Orbanowskich nie była w stanie wypracować tyle, co były polityk partii Fidesz, który w tym momencie założył sobie konkurencyjną partię, wstąpił do konkurencyjnej partii dla Orbana. Tutaj bardzo często chodzi właśnie o pewnego rodzaju, powiedzielibyśmy, charyzmę polityków. Z charyzmą polityków jednak jest taki problem, że aktualnie ci, którzy rządzą w partiach politycznych bardzo dbają o to, żeby żaden, co bardziej charyzmatyczny polityk do pierwszego e, rzędu się nie przedarł. Nie mówię, że nie ma w Polsce charyzmatycznych polityków. Na przykład e, w tym tygodniu zmarłego e, Łukasza Litewki pokazuje, że e, no, taki polityk był. No ale jeżeli Lewica miała wystawić kandydata na prezydenta, to wolała no, nieco jednak bezbarwną panią Biejat, niż polityka, który mógłby tę ideę e, w jakiś sposób znacznie lepiej sprzedać. No ale miał pewien problem. W swoim okręgu zdobył większe poparcie niż czarzasty. Mhm. Czyli to tutaj pan sugeruje, że mogło... Nie e... mówię, że to był jakby ten, natomiast na no, był to polityk na pewno charyzmatyczny. Ale w ale... takim razie, tak. tu się na moment zatrzymajmy. Świętej pamięci Łukasz Litewka, tak jak czytałem wiele wpisów mhm. ludzi, którzy znali, ludzi polityki znali, mieli okazję rozmawiać czy spędzać czas z Łukaszem Litewką. Wszyscy podkreślają, że to był człowiek, który potrafił wyjść ze swojej politycznej mhm. bańki, że potrafił rozmawiać z każdym o ważnych sprawach, zawsze uśmiechnięty, zawsze miły. Mhm brakuje nam takich polityków? No właśnie ja mam wrażenie, że przykład Łukasza Litewki pokazuje, że wcale nam ich być może nie brakuje, tylko my nie do końca zdajemy sobie sprawę, że oni są. Nie no potrafimy bo, ich dostrzec. Tak, ja widziałem mnóstwo postów właśnie tak analizujących, że owszem, ten Łukasz Litewka robił bardzo dobre rzeczy i ktoś kto wszedł na jego profil e, w internecie się o tym dowiedział, ewentualnie jak chciał zamknąć jakieś schronisko, gdzie już bardzo ostrych rzeczy się dopuszczano na pieskach czy kotkach, to też media były. Ale normalnie media się tym nie interesowały, bo, że tak powiem, Brown pędzący z gaśnicą na, e, jako, e, no, przez Sejm jest znacznie bardziej atrakcyjnym tematem, czy chociażby kolejne dziwne wypowiedzi Donalda Trumpa, które, o, które są no, jakby na pierwszych stronach gazet, z których najczęściej nic nie wynika poza zmianami cen ropy. Natomiast jak patrzymy sobie na, e, na te działania polityków, ja nie twierdzę, że politycy wszyscy są cudowni. Oczywiście, że nie. Natomiast e, i w PiSie, i w Platformie, i w Lewicy, i w Pewnie w PSL-u są politycy, którzy pracują, są politycy z zasługami dla swoich małych społeczności, czy dla jakichś idei, nad którymi pracują, ale to nie jest absolutnie medialne. To znaczy, to jest medialne może w mediach lokalnych, gdzieś tam na, no, na stronach tych polityków. Natomiast no, nie oszukujmy się. System poznawczy ludzki jest tak skonstruowany, że te duże media koncentrują się przede wszystkim na negatywnych aspektach. I my przez to rzeczywiście mamy potem obraz tych, tej polityki no, taki właśnie negatywny. I ludzie, którzy czy to nie lubią Tuska, czy nie lubią Kaczyńskiego, czy ten, czy właśnie bardzo często na negatywnych emocjach pasują To ja zapytam od razu i wręcz. Wracając trochę też do prezydenta Karola Nawrockiego, czy rezygnacja Słowomira Cęckiewicza z e, funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego to pozytywna czy negatywna informacja dla wizerunku prezydenta? i widzi pan. Problem jest taki, że zależy, kogo pan zapyta. Bo jak pan zapyta e, zwolennika Platformy, to oczywiście pan powie, że negatywna. A jak pan po, zapyta zwolennika e, Prawa i Sprawiedli Sprawiedliwości, to oczywiście powie, że to wszystko przez nagonkę, którą e, premier i ludzie mu bliscy dopuścili się na jednym Cenkiewiczu. Więc jakby tutaj ta, tu ta polaryzacja wychodzi. Natomiast no, e, ja powiedziałem tak, z zewnątrz jak się patrzy, to oczywiście chciałoby się, żeby ci politycy się dogadywali, ale z drugiej strony po pierwsze oni mają ludzkie emocje. Gdzieś tam już e, jeden u drugiego sobie nagrabił i te reakcje są bardzo mocne, a po drugie oni też wiedzą, że jakby się dogadywali, to nie byliby tacy... Atrakcyjni dla swojego lektoratu, który chce krwi po obu stronach, który chce ludzi kontrowersyjnych, zwłaszcza przecież mówimy, ja ciągle powiem, to jest nie mówienie do tych 40%, to jest mówienie do tych 20 czy 15% tych, tych wyznawców, ale którzy potem jakby przez te emocje urabiają tych pozostałych. Profesor Sławomir Cenckiewicz, z tego co wiemy, ma zasilić, wzmocnić drużynę Przemysława Czarnka w Prawie i Sprawiedliwości, a w ostatnim czasie też to mocno wybrzmiało a propos Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, bo przecież mieliśmy też konsensus w sprawie dalszych losów Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, to ma działać, funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no ale czy dołączenie profesora Cenckiewicza do Przemysława Czarnka jakoś Przemysława Czarnka wzmacnia, może wręcz przeciwnie w kontekście tych... No wątpliwości czy pewnych kontrowersji wokół byłego już szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego? E, nie do końca się tutaj zgodzę, że to w ogóle wpłynie na ten wizerunek. Dlaczego? Dlatego, że e, ja jednak stoję na stanowisku, że Czarnek jako osoba woły w społeczeństwie tak, E, tak duże emocje. Rząd wielkości większy niż Cenckiewicz. Więc w tym momencie to troszeczkę jakbyśmy powiedzieli, że czy wlanie jakiejś tam nie wiem tam naparstka wody do e, gorącej szklanki rozgrzeje ją, czy gdzieś tam te w zależności od tego jaka jest temperatura tego naparstka. E, chodzi o to, że Czarnek jest jednak jednym z najbardziej kontrowersyjnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie mówię, że e, Cenckiewicz gdzieś tam nie funkcjonuje i ludzie wiedzą, co kim jest. Ludzie wiedzą, ale ich jednak mamy w Prawie i Sprawiedliwości polityków, którzy są politykami no, takimi od razu rozpoznawalnymi. I oni są ze sobą pewne konotacje. No, jak usłyszymy Macierewicz, no to wiemy, co się będzie święcić. Jak usłyszymy Kaczyński, właśnie jak usłyszymy Czarnek. Są politycy, którzy są jakoś tam w tej polityce, nawet w Prawie i Sprawiedliwości, ale te, te emocje y, niosą troszeczkę takie... Y, no na przykład, jak usłyszymy Błaszczak, to również czujemy pewne rzeczy, ale to są rzeczy związane na przykład z jakimś tam rozbawieniem albo z jakąś anegdotycznością, a czarny u wielu ludzi wywołuje bardzo znaczne emocje negatywne. To jest jednak człowiek, który miał jakieś wypowiedzi, które obraziły tę jedną, drugą grupę. Te grupy zwykle mu nie wybaczają. To jest człowiek, który różne rzeczy, jakby tutaj światopoglądowe, próbuje forsować. Czyli możemy powiedzieć, że jest wyrazisty. Jest bardzo, bardzo wyrazisty i jakby na tym. Jak na tym tle mimo wszystko Cęckiewicz yy, nie jawi się jako osoba na tyle kontrowersyjna, żeby w jakikolwiek sposób zachwiać wizerunkiem yy, Czanka w jakąkolwiek stronę. To jest moje wrażenie, ale o, yy, chodzi o to, że też z drugiej strony, gdyby na przykład tego Czanka poparła osoba, po której byśmy się zupełnie, jakby dołączyła do tego obozu, zupełnie, której byśmy się nie spodziewali. Na przykład, no na przykład zupełnie innej, nie tylko z strony sceny politycznej, ale ogólnie sceny. No, to załóżmy przykładowo, nie wiem, tam jakaś piosenkarka Doda, czy jakiś, nie wiem, profesor Miodek. No, no to w tym momencie zaczęlibyśmy się nad tym zastanawiać. Zrobiłoby się tak dziwnie i no może coś w tym jest. Może to nie jest jakiś taki dziwny ten człowiek. No ale jeżeli Czanka popiera prezes Kaczyński, no to, no to, to, to, to nad czym to dyskutować. No? To może jest nad czym dyskutować w sprawie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i afery Zonda Krypto to kolejny temat, który tutaj chcę, o który chcę zapytać w kontekście wizerunkowym, no bo jest afera, mamy kłopoty z wypłatami premii dla sportowców, dla olimpijczyków, jest apel przecież też o dymisję prezesa pana Radosława Piesiewicza, na razie to się wszystko nie dzieje. Jak dzisiaj PKO wygląda w obliczu afery Zonda Krypto? No powiem tak, w ogóle wszystko, co ma teraz powiązanie y, z tą firmą, instytucją, nie wygląda najlepiej. Nie wygląda najlepiej. No i teraz y, mamy, no bo y, co jakiś czas wybuchają w Polsce, jak wiemy, takie afery jak 10 czy ileś tam, ile to będzie, 10 czy 12 lat temu Amber Gott przecież był, no teraz mamy to z onda krypto. Oczywiście jest tak, że te troszeczkę jednak działanie Ambergoldu było znacznie szersze. Że z jednej strony i też z drugiej strony uwikłania polityczne... Ambergolu też były znacznie szersze. Bo jak pamiętamy, san, sam syn premiera Donalda Tuska współpracował tam. Prze... No, ile on Duże uproszczenie. Współprac... Tak, tak, tak, tak, tak, ale tak. gdzieś tam była jakaś... No, ludzie lubią się, się przez Do dzisiaj słyszy mhm. się, że przecież Żabka to należy do ryzyka, tylko dlatego, że gdzieś tam swego czasu było jakieś wystąpienie, czy była jakaś współpraca sieci Żabka ze szkołą e, ojca Rydzyka. No i nagle, znaczy i do dzisiaj ludzie powtarzają, że te powiązania są. Więc, więc to jest tak, że pewne rzeczy zostają nam w pamięci. I na takiej samej zasadzie było to oczywiście uproszczenie, natomiast z drugiej strony, no to się powtarza. I teraz e, problem jest taki, że no dla tych prezesów, to różnych tych, że jedno, że to te pieniądze wiadomo, że e, ich pochodzenie jest bardzo niejasne. To są różne teorie, łącznie z jakimiś e, mafiami rosyjskimi, które gdzieś tam mogły otaczać te instytucje. Na pewno pieniądze zostały wyprowadzone. Na pewno ci, co zainwestowali już tych pieniędzy, nie zobaczą. No to jest jasne. I na pewno e, ten aktualny, czy tam ostatni prezes z Izraela nie wróci i ten, a my nie mamy e, takich m, służb jak Mossad, które by go porwały i przywiozły do Polski. Więc sprawa prawdopodobnie nigdy nie zostanie wyjaśniona sportowcy też, też przynajmniej tej części pieniędzy, która miała pochodzić jakby ze sponsoringu z Onda Krypto no, no, raczej nie zobaczą. Wie. Natomiast z drugiej strony faktycznie no mamy coś takiego jak różnego rodzaju powiązania takich e, osób decyzyjnych ze świata sportu, bo to oczywiście nie tylko o Polski Komitet Olimpijski chodzi, ale przecież mamy różne e, no, uwikłania czy te PZPN-u, czy innych tych e, instytucji i faktycznie no, no wiele rzeczy tam nie jest e, specjalistyczne, dobrze wyjaśnianych i też Polacy jako jakby tutaj społeczeństwo mają takie przeświadczenie, że no, tam się dobrze nie dzieje. Natomiast też z drugiej strony to nie, to nie jest coś, co przykuwa naszą uwagę na co dzień, dopóki coś nie zbankrutuje i nie... Albo dopóki nasza drużyna jakoś totalnie nie przegra jakiegoś ważnego meczu, czy, jakiej, czy gdzieś tam na konkurencji jakiejś nie wyjdzie strasznie słabo. To a propos tak. trzymając się tego meczu i porównania sportowego, często ten najważniejszy mecz, który ktoś może rozegrać, to jest mecz własne życie. Ja tutaj nawiązuję też to uh -huh. ważnej zbiórki uh -huh. charytatywnej influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka. Kwota cały czas rośnie i dosłownie przed momentem przekroczyła 90 milionów złotych. To już ostatni dzień tej zbiórki, a w akcję zaangażowało się wielu celebrytów, którzy wykonują najróżniejsze działania na żywo. Tam ludzie się ze sobą godzą, golą swoje głowy na łyso, inne tego typu rzeczy. Możemy powiedzieć o niesamowitym sukcesie, ale co ta sama akcja, ta kwota, która no już 90 milionów złotych przekroczyła, mówi nam o naszym społeczeństwie. Jak to interpretować? Mm, no przede wszystkim mówi nam moim zdaniem takie rzeczy, które my już widzimy Czy też od wielu, wielu lat, że no przy okazji chociażby zbiórek e, Jurka Owsiaka, ale też żeby nie było to nie tylko zbiórki Jurka Owsiaka. Caritas zbiera bardzo duże pieniądze, jak wiemy w Polsce, różnego rodzaju inne instytucje i teraz jeżeli, e, znaczy Pokazuje to, że Polacy bardzo, bardzo chętnie pomagają. Zresztą to nawet te akcje Łukasza Litewki, o, który, o którym wcześniej rozmawialiśmy, też miały olbrzymi wejść w Ale kiedy my pomagamy i wtedy, kiedy my czujemy, że y, te nasze pieniądze bezpośrednio trafią, bezpośrednio coś zrobią. I to jest ten y, paradoksalny przykład, że jakby porównać wszystko, co zbiera Jurek Owsiak, wszystko, co zebrał, ale porównując y, z budżetem na przykład NFZ-u, to to jest kropelka, kropelka w morzu. Tak samo, tak jak patrzymy sobie na 90 milionów, z jednej strony, to wydaje nam się Ogromna dużo, kwota, ale, z, tak. Tak, ale z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na miliardy, które idą e, w NFZ-cie, to też to jest niewielka. Ale dlaczego to jest takie e, ważne? Bo Polacy, dając właśnie, e, chociażby e, te pieniądze w różnych zbiórkach, oni mają takie poczucie, że w tym momencie wiedzą, co się z tymi pieniędzmi stanie. Znaczy tam, do końca nigdy nie wiemy, ale jakby tutaj to jest jakby zbiórka celowa. Ja chcę, ja chcę pomóc. Ja chcę pomóc temu dziecku. Ja chcę pomóc tej grupie. Natomiast my tam mamy takie wrażenie, że to, co, to czym zajmą się urzędy, to, czym zajmą się instytucje, to, co nam zabiorą w podatkach, a potem zaczną redystrybuować, to my nie mamy do końca pewności, co się z tym stanie. No bo miałoby się poszło na budowę dróg albo drutnie. tak. Większość ludzi bardzo, bardzo podejrzliwie e, o tym myśli. Bo po prostu tym politykom nie ufamy. A dlaczego nie, nie ufamy? Ano dlatego, że e, to, co na samym początku jeżeli, jeżeli ludzie od Kaczyńskiego szczują na Tuska, a ludzie od Tuska na Kaczyńskiego, to co prawda, jedni i drudzy kozina, ale tak naprawdę obie grupy o sobie nie za dobrze myślą. Po prostu w tej drugiej grupie myślą jeszcze gorzej. Ale Więc podobnie my... chyba jest w przypadku influencerów. Niecała minuta do końca. Zapytam, czy ta akcja, ten, mhm. ta zbiórka charytatywna może też w pewien sposób wpłynąć na właśnie wizerunek influencerów, youtuberów, tiktokerów w naszym nie, kraju. Nie, nie do końca. Dlatego, że znów, ja mogę cenić polityka Łukasza Litewkę, ale niekoniecznie zmienię poglądu od wszystkich polityka. I tak samo mogę uważać, że to jest youtuber czy influencer, którego bardzo cenię i oglądam i jakby wpłacam na jego zbiórkę, ale nie znaczy to, że zmienię e, jakby tutaj opinię o influencerach jako, e, jako grupie. grupie. Tak. Tomasz Łysakowski, ekspert do spraw wizerunku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.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 Szanie społeczne, autopromocja.